Cisza na planie. Uwaga, kręcimy! Action! jedynka na komputery. Daj zbliżenie. Dobrze, teraz weź panoramę na drukarkę. Dobra, dwójka na internet. To no, co jest z internetem? No. Trójka na kasy fiskalne. Teraz bliżej. Bliżej. Na no i co się pan tak kasz? E, proszę pensję 100 HBD Giga, i drukarkę PAKARDA Ile kosztuje podłączenie do internetu? Macie jeszcze kasy fiskalne? Cięcie, dziękuję Action! Radom, ulica Prażmowskiego, 15 Telefon Fax 63 91 10